Kolegów moich wielu, nie ma takich dwóch jak feluś. Każdy jeden o nim powie. Zacny kompani jak złoto człowiek, Podzę sobie tak jak w Na czczo jeszcze po grodzie? ślinkę tylko łykam nagle go spotykam. Zechwóz feluś powie mu. Mów. Chodźmy felek na kufelek, nie czekajmy na niedzielę, na wypiskę dobry, każdy dzień. Ej! Świetnie wchodzi pod serdelek, głębsza końca i kufelek, choć do baru złych humorek być. Mamy bazie, ba, szumy wesoło, każdy z tobą za pan wrat. Cały dzień byś tutaj siedział, pil i ja. Więc chodźmy felek na kufelek, a do tego sześć angielek. twoje moje kawalerskie do, do, do, do, do, do. Ty w ładzi odwalicowa, Walicowa, w knajpie ma najgorszy towar. Poszukuję przygrzewkości, ale świetne piwko ma dla gości. Dla mnie nie jest interesem, mleko pijać jako sesek. Mnie już przecież wolno bąbkę piwa golnąć, choć na rogu widzę bar. Chodźmy pelek na kupelek, nie czekajmy na niedzielę, na wypitkę, dobry każdy dzień, oj dobry! Świetnie wchodzi pod serdelek, głębsza końca i kupelek, choć do warunek my. by. Obyważy się wesoło, każdy z tobą za pan brat, cały dzień byś tutaj siedział, pił i ja. Chodźmy pelek na kupelek, a do tego sześciangielek. twoje, moje, kawalerskie, godna zić! A no, do pełna, kolek, kolek, do pełna, jeszcze nigdy nikomu nie zaszkoliła, Sleka. Moim władziu zawie małe duchy. O dobra, dobra jest, kolek, do Nie, Więc chodźmy ze na kufelek, a do tego sześć Twoje, moje kawaleckie, to cyk.